Słuchajcie, jesteście zmęczeni już, czy jeszcze nie? Jesteście głodni? Um, słuchajcie, to co mi się podoba na tej konferencji, to jest to, że... Znaczy wszystko mi się tu podoba. Jesteście fajni bardzo, fajnie wyglądacie, w ogóle super tutaj być. Ale bardzo mi się podobają wstępy mówców. Na przykład Mateusz się zapytał, czy, czy go znacie? Więc to było takie fajne pytanie. Maciek zrobił prezentację swojego życia. Także na początku jest taki zawsze dobry wstęp, trochę opowiadamy o sobie, więc nie wiem, czy mam się przedstawiać, nie wiem, czy mnie znacie. Czy mnie nie znacie? Znacie mnie trochę? Wika Liziniewicz, dzień dobry. Nie, żartuję, mam na imię Iga Liziniewicz, jestem żoną Maćka Liziniewicza, ale mam nadzieję, że nie tylko żoną. To zdjęcie, słuchajcie, jak patrzę na te zdjęcia, to sobie myślę, my potrzebujemy jakiejś sesji zdjęciowej z Maćkiem. Słuchajcie, ja bym chciała dzisiaj opowiedzieć wam, podzielić się czymś, o czym niektóre osoby już tutaj słyszały, bo tak się trochę śmieję, że jak jestem zapraszana do kościołów, żeby mówić, to cały czas mówię o tym samym. Więc jeśli już kiedyś słyszałeś to kazanie, to cię bardzo przepraszam, ale to oznacza, że musisz usłyszeć jeszcze raz. A jeśli nie słyszałeś, to się bardzo cieszę, bo wierzę, że po prostu musisz go usłyszeć. I chcę mówić dzisiaj o budowaniu stołów. I myślę sobie, słuchajcie, że bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj usłyszeliśmy: o tym, że Bóg Cię kocha, o tym, że Bóg ma dla Ciebie najlepszy plan, o tym, że najlepsze rzeczy przed Tobą, że Bóg Cię znajdzie. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne i mam nadzieję, że już to kumacie. Wiecie już to? Okej, okay. o tak, może dwie osoby. No dobra, ale jak, jak to wiecie? to teraz chciałabym spędzić te następne siedem godzin po to, żeby opowiedzieć wam o tym, co wy tak naprawdę musicie z tym zrobić. Bo wiecie, budowanie swojego życia w kościele, budowanie kościoła, budowanie relacji z Bogiem nie polega tylko na aj, tylko polega na Love. I żeby to zrozumieć, najpierw oczywiście musisz Love Boga, Wierzę, że dzięki temu będziesz love siebie, ale głównie chodzi o to, żeby love innych. A jeśli się zastanawiasz, co to znaczy love, to z angielskiego oznacza miłość. I pastor Mateusz o tym tak pięknie przed chwilą powiedział. Chciałabym wam opowiedzieć o pewnej sytuacji. Więc był stół, był Maciek, byłam ja i Maciek rzucił monety, ja siedziałam po drugiej stronie Byliśmy w najlepszej restauracji świata, w McDonaldzie, gdzie ja nadal uważałam, że to nie jest randka, a Maciek uważał, że to jest nasza romantyczna randka w McDonaldzie. I ja sobie myślę, Boże, powołujesz mnie do najlepszego życia, a siedzę przy stole z facetem, który liczy jeden grosz, drugi grosz, piąty grosz i mówi, tak było, i mówi, co byś chciała, chciałbym ci postawić kolację, ja sobie myślę, Boże, jego nawet chyba nie stać na duży zestaw. I pamiętam, dobra, kup mi cheeseburgera, burgera, tak mu powiedziałam. I tak słuchajcie, zaczęło się nasze randkowanie. Później był oczywiście ślub, no, było narzeczeństwo, potem był ślub. Ale mówię o tym dlatego, że kiedy Maciek tak zgrabnie liczył te swoje grosze, i zanim zatrudnił się jako ogrodnik, bo nie wiem, czy to wiecie, że Maciek, żeby mi się oświadczyć, zatrudnił się jako ogrodnik, żeby zarobić na pierścionek. Wzruszek, nie? Teraz nawet trawy nie lubi kosić. Wtedy był taki zaangażowany. No, no nie musi, tak. ma mnie, Ja koszę. Nie żartuję, ale kiedy siedzieliśmy i Maciek tak liczył te pieniądze i postawił mi tego pierwszego z burgera, to wiecie, to wszystko działo się przy stole przy stole w McDonaldzie. A później był nasz ślub i na tym ślubie, poproszę, nie wiem, będzie zdjęcie, słuchajcie, byliśmy tacy seksi. Widzicie mój uśmiech? Widzicie, jaka ja byłam szczęśliwa, że wyszłam za mąż? <grystanie> Zobaczcie, jaki, jaki ma, Maciek jego broda. To mu się, słuchajcie, tylko tyle mu się udało zapuścić. E, mieliśmy razem, znaczy nie razem, 21, tylko po 21 lat. Ta sukienka, słuchajcie, ta sukienka była kupiona w zarze, na przecenie. Była wymazana cała szminką. Pamiętam, że zapłaciłam za tą sukienkę stówkę. To nie była jakaś tam ślubna sukienka, ale obcięłam sobie ramionczka, jakoś się sobie związałam. No i tak wyglądaliśmy właśnie, szczęśliwi, młodzi, uśmiechający się, zgrabni i chudzi Maćku. I tak zaczęło się... Zaczęło się nasze małżeństwo. Ale słuchajcie, ten nasz ślub, który był już wiele, wiele lat temu, jak widzicie, bo jesteśmy jak wino i wyglądamy teraz lepiej, to był ślub, na którym było mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi. Ja się nie doliczę pewnie do teraz. Pamiętam, że w pewnym momencie już nas nie było stać na zaproszenia i były ręcznie robione. Było pewnie ponad 300 osób na tym ślubie. Było tak dużo ludzi, bo zależało nam na tym, żeby jak najwięcej ludzi właśnie zaprosić do stołu. Żeby przyprowadzić ludzi do stołu, żeby te osoby, które znamy, pamiętam nawet mojego okulista zaprosiliśmy, wszystkich, kogo znaliśmy, zaprosiliśmy na ten ślub. Zależało nam na tym dlatego, że chcieliśmy, żeby ludzie usłyszeli o Bogu. I wiecie, kiedy myślę sobie o naszym małżeństwie i myślę sobie o naszej wspólnej podróży, tego, co robimy teraz, tego, co robiliśmy może wcześniej mniej świadomie, to... To jest takie postanowienie w moim i Maćka życiu, że chcemy budować stoły. Chcemy budować stoły i wiecie, to jest taka dewiza, która gdzieś w naszym życiu została, że chcemy, tak można powiedzieć, że buduj stół, a nie mur. Chodzi o to, żeby budować stoły, a nie mury w swoim życiu. I pamiętam, że było tak dużo ludzi na naszym ślubie, że tak długo składali nam życzenia, że jak zeszliśmy na dół, żeby być między tymi stołami, to już w ogóle nie było jedzenia. Jedzenie się skończyło. I patrzę, moja siostra stoi i podchodzi do mnie i na ręce coś mi niesie. on wie: człowieku, co mi niesiesz? A ona mówi, dwa pierogi zostały. Może chcesz, to twój ślub, zjedz dwa pierogi. No i zjadłam te dwa pierogi. I tak się zaczęła nasza podróż. I zaczęło się tak nasze małżeństwo i było różnie, było raz lepiej, było gorzej, teraz jest myślę najfajniej, ale mówię o tym wam dlatego, że budowanie stołów stało się naszą misją i zaraz wam chcę wytłumaczyć czemu to jest ważne, czemu to jest ważne w twoim życiu, niezależnie od tego czy jesteś pastorem, czy masz 100 lat, czy masz 5 lat, jak dzisiaj to zakumasz, to wierzę, że jeszcze lepiej, jeszcze głębiej zrozumiesz swoje powołanie. I to jest trochę to, o czym mówiła Wika, mówił Maciek, drugi Maciek, mówił Mateusz. Mówili o wielu rzeczach, o szczerości, o szukaniu powołania, o byciu przed Bogiem, ale każdy z nas, słuchajcie, każdy z nas jest powołany do tego, żeby budować stoły. Każdy z nas jest powołany do tego. I wiecie, dla mnie osobiście stół jest takim symbolem, bo kiedy mieszkałam w swoim domu rodzinnym, mieliśmy jeden stół w kuchni i tam się jadło, tam były śniadanie, obiady, kolacje i był drugi stół, który znajdował się w tak zwanym dużym pokoju, ale tam nigdy razem nie siadaliśmy. Tam były gazety, były piloty do telewizora, różne rzeczy były tam odkładane, trochę takie miejsce zrzutu różnych rzeczy, ale jako rodzina nigdy nie siedzieliśmy przy stole. I wiecie, ciekawe jest to, bo budowanie stołów w naszej polskiej kulturze może również utożsamiać się z tym, o czym mówił wczoraj Maciek i o swojej babci trochę mówił, z taką dulszczyzną. Bo wiecie, budowanie stołów to nie do końca oznacza gościnność. Bo wiecie, można być gościnnym i można być gościnnym. Wiecie po czym poznać kogoś, kto jest mało gościnny? Kogoś, który jest, kto jest bardzo zestresowany w momencie, kiedy ktoś przychodzi do niego do domu i nagle zaczyna wszystko sprzątać i odkurzać i, i mówić swoim znajomym, że słuchajcie, wszystko musi być idealne, bo ja zaraz będę mieć gości. A może jesteś w takim miejscu, gdzie masz ileś tam lat, naście lat i na ten moment nie możesz zapraszać ludzi do domu. Ja byłam w takim miejscu, kiedy mieszkałam w domu rodzinnym, czułam w ogóle wielki obciach w momencie, kiedy miałabym kogoś zaprosić, bo tutaj wszyscy tak Opowiadają o tym, jak to było u nich w domu i może ja nie będę aż tak dużo o tym mówić dzisiaj, ale w moim domu wcale nie było fajnie i najgorszą rzeczą dla mnie byłoby przyprowadzenie kogoś do mojego domu. Ja się po prostu tego wstydziłam. Dlatego stół, dlatego budowanie stołu w moim życiu ma teraz tak olbrzymie znaczenie. Wiecie, wierzę, że to, co robił Jezus w swoim życiu przez te trzy lata bycia w służbie, usługiwania innym ludziom, budowania życia innych ludzi, motywowania ich, pokazywania im drogi, tłumaczenia tego, co ma się stać z nimi dalej, że jest życie wieczne i tak dalej, i głównie polegało właśnie na budowaniu stołów. Na budowaniu długich stołów, przy których Jezus siadał, ze swoimi uczniami, ze swoimi znajomymi, z osobami, których nawet nie znał, po to, żeby po prostu z nimi pobyć. I wiecie, jest taka piękna historia w Biblii, historia Mateusza, o ile się nie mylę, tak, a wiecie, ja nie jestem po teologii, więc czasami mi się mylą słowa, ale Mateusz. I Mateusz, słuchajcie, był celnikiem, i to jest taka fajna historia o Mateuszu, bo myślę sobie, że Mateusz jako celnik, on w pewnym momencie postanowił iść za Jezusem i kiedy zaczął iść za Jezusem, kiedy sobie prześledzicie jego historię, zrozumiecie to, że on tak naprawdę zakumał, że to, co robi Jezus, to jest budowanie stołów i on chciał robić to samo. Stołów, które będą bardzo długie. Wiecie... W Biblii jest napisane, i to jest takie starodawne słowo, może nie starodawne, ale myślę, że nawet w kościołach czasami o tym zapominamy, a tym bardziej w szkole, nie wiem, na randce, w McDonaldzie, możesz o tym nie pamiętać. Ale w Biblii jest napisane, że tam, gdzie jest jedność, jest błogosławieństwo. I tam, gdzie jest zgoda, tam, gdzie jest zrozumienie, tam, gdzie jest akceptacja, tam, gdzie jest nie rozumiem, w jakim jesteś miejscu, ale nie będę Cię hejtował, o czym mówili Maciejwicze. Nie rozumiem może Twojego życia, nie rozumiem Twojego doświadczenia, ale nie skreślam Cię jako człowiek, jest błogosławieństwo. I wiecie, błogosławieństwo to znowu jest takie słowo, którego na zewnątrz, poza Kościołem, za często nie usłyszymy. To nie jest popularne słowo. Ale gdybyś chciał komuś to wytłumaczyć, to Biblia mówi o tym, że tam, gdzie jest akceptacja, tam, gdzie jest zgoda, tam, gdzie jest miłość, tam ty będziesz miał szczęście w życiu. Bo Bóg powołuje cię do szczęścia. To nie oznacza, że twoje życie zawsze będzie idealne. To nie oznacza, że nie będziesz mieć problemów, o czym tutaj też dzisiaj nasi mówcy już mówili, ale będziesz miał szczęście, które przychodzi od Boga. Będziesz miał szczęście, które jest po, po prostu ponadnaturalne. Jest, słuchajcie, taki piękny werset w Efezjan, w czwartym rozdziale napisane jest, że tworzymy jedno wspólne ciało. I Boży Duch jest również jeden i zostaliśmy powołani do jednej wspólnej nadziei. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden wspólny Ojciec nad w, nas wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i mieszka w nas wszystkich, a każdy z nas otrzymał od Chrystusa jakiś szczególny dar. I szczerze mówiąc, to nie jest najbardziej popularny werset. Albo szczerze mówiąc, to nie jest werset, który jest najlepiej zrozumiany, wydaje się być długi, może wydaje się być trochę nudny czasami, ale wiecie, chodzi o to, że każdy z nas jest do czegoś powołany. Tylko wiecie, nie chodzi o to, żeby swoje życie przesiedzieć na krześle i zastanawiać się nad tym, do czego jesteś powołany. I w pewnym momencie niektórzy z nas mają takie sytuacje, jak na przykład Mateusz, gdzie ktoś spojrzał na niego, prosto w oczy mu powiedział, masz 24 godziny, musisz zdecydować nad swoim życiem, musisz zdecydować nad darami, zrozumieć, do czego Bóg cię powołuje. Ale nie u każdego tak jest. U mnie tak nie było. Ja nie myślałam o tym, że będę prowadzić Kościół. Nie myślałam o tym, że... Będę mówić kazania. Wiecie, ja się zawsze widziałam jako osoba, która zarabia kasę, która jest w biznesie i która wysyła pieniądze do kościołów, po to, żeby kościoły mogły się rozwijać. To był mój dar, to było moje powołanie, to było moje pragnienie. I w pewnym momencie znalazłam się w innym miejscu, znalazłam się w miejscu powrotu do Polski, bo mieszkaliśmy w Anglii, zakładania kościoła, i czy to było łatwe? To nie było łatwe. Ja wiem, że to fajnie wygląda, mamy fajny kościół. I ja nie będę ukrywać, nasz kościół jest naprawdę fajny. Naprawdę jest fajny. Ja lubię swój kościół. Jest naprawdę, naprawdę fajny. Ale nie było tak, że to było łatwe, że to było wygodne, tylko wiecie, w momencie, kiedy stoisz i myślisz sobie, ja nie znam swoich darów, ja nie znam swojego powołania, nie wiem, co mam robić, nie wiem, w czym jestem dobra, nie wiem, w czym jestem dobry, to jest jedna rzecz, w której jesteś dobry. To jest właśnie budowanie stołów, to jest właśnie siedzenie twarzą w twarz z innymi ludźmi w jednym miejscu, fizycznie albo nie, w McDonaldzie, w KFC, w kawiarni, w kościele, gdziekolwiek jesteś i bycie z innymi ludźmi inwestowanie w życie innych ludzi. I możesz sobie powiedzieć, ale Iga, co ty gadasz, ja mam 15, 16 lat, jak ja mam inwestować w życie innych ludzi? Jak się odwrócisz na prawo i lewo, to zobaczysz, że obok ciebie będzie osoba, może nawet o kilka miesięcy, chociaż od ciebie młodsza, która już ciebie potrzebuje, która potrzebuje twojego doświadczenia, może potrzebuje twojej radości, może potrzebuje twojego wsparcia, a może potrzebuje kogoś, to się po prostu o nią pomodli, albo jej wysłucha. A może jesteś w miejscu, gdzie jesteś jakimś liderem, pastorem i ci się wydaje, że już wszystko widziałeś i może ludzie w jakiś konkretny sposób na ciebie patrzą i myślą sobie, że masz wszystko poukładane. Potrzebujesz po prostu usiąść i być na jednym poziomie z ludźmi, żeby powiedzieć im, że jesteś normalny, że masz problemy jak każdy inny, ale może rozwiązujesz je w inny sposób patrząc na Jezusa, ufając Jezusowi. Wiecie, jest taka historia w Biblii, jedna z moich ulubionych, bo pokazuje, że brak jedności jest po prostu do bani i to jest historia wieży Babel, znacie na pewno tą historię, są ludzie, oni chcą zbudować taką wielką wieżę, chcą być cool i próbują stać się lepsi i więksi od Boga, próbują być w miejscu, gdzie są niezniszczalni, próbują być w miejscu, w którym nikt im, jak to się mówi, nie, mogą, nie może podskoczyć, ale dzieje się konkretna rzecz, jakby w pewnym momencie Bóg to skraca, mówi nie i oni zaczynają mówić różnymi językami. Wiecie, brak jedności, ten obraz tej wierzy, tej takiej ludzkiej nieudolności i patrzenia tylko na nas, nie patrzenia na Boga jest zawsze tym, co Bóg będzie skracał, co będzie zabijał, dlatego, że to nie jest dobre. I wiecie, czasami jest tak, że my myślimy sobie, żeby akceptować, żeby zapraszać ludzi do swojego życia, my musimy ich rozumieć, ale ty nie musisz ich rozumieć, ty po prostu musisz ich kochać. Tu musisz kochać i akceptować każdą osobę, niezależnie od tego, czy myśli tak jak ty, czy zachowuje się tak jak ty, czy ubiera się tak jak ty. Nie musisz robić nic więcej, niż zapraszać ludzi. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo są rzeczy, które wierzę które sprawiają, że możesz zobaczyć w swoim życiu, kiedy zaczynasz się izolować. Jest tak, że w Kościele właśnie może słyszysz o tym, że powinieneś się angażować w życie innych, może wiesz, że może powinieneś trochę więcej, bo wiecie jak to się mówi, izolacja rodzi izolację, więc jak się izolujesz, to najczęściej mówię tutaj z pozycji kogoś, kto prowadzi Kościół, jak ja widzę, że ktoś się izoluje, to znaczy, że coś w jego życiu jest nie tak i nie chce tego pokazać. I tak to między innymi wygląda, ale słuchajcie, w momencie, kiedy zaczynamy budować mury w naszym życiu, a nie stoły w naszym życiu, to dzieje się pewna rzecz, która wygląda w ten sposób, że ty zaczynasz do siebie mówić, że ty nie wiesz, do czego jesteś powołany, nie wiesz, w czym jesteś dobry, więc jak nie wiesz, co to jest, to zaczynasz budować mury i zaczynasz sobie myśleć, no kurczę, no to ja muszę poczekać, jeszcze nie wiem, co mam robić. Ale chcę ci powiedzieć, jak powiedziałam na samym początku, że Bóg cię totalnie nie powołuje do budowania murów. I ty nie zawsze musisz znać odpowiedź. Musisz wiedzieć, że jesteś tym, kim jesteś, w miejscu, w którym jesteś, odpowiedzią dla innych ludzi. I wiecie, czasami jest tak, że my się modlimy o wielkie rzeczy, my chcemy wielkich rzeczy. Mówimy, nie wiem, może to było dzisiaj ty, Boże, zmieniaj mnie, rozciągaj mnie, ja ci oddaję swoje życie, halleluja i do przodu. I to, to tak mówisz w tym uniesieniu, a później nagle się okazuje, że Bóg cię zaczyna rozciągać i ci mówi halleluja i do przodu, a ty sobie myślisz, Boże, ja nie chcę, Wiecie, czasami jest tak, że my zapominamy o tym i nie cieszymy się z miejsc, o które przed chwilą się modliliśmy. Więc jeśli chcesz się modlić o konkretne dary w swoim życiu, jeśli chcesz modlić się o konkretne powołanie w swoim życiu, to bierz za to konkretną odpowiedzialność. I w momencie, kiedy się modlisz, działaj. Nie czekaj na odpowiedź, która ma bezpośrednio przejść z nieba i nagle ma spaść piorun, tylko po prostu bądź dla innych ludzi. Druga rzecz, kiedy budujesz mury, to przeważnie koncentrujesz się na swoim problemie. I wiecie, dzisiaj usłyszeliśmy fajne kazanie na temat tego, czego ludzie, albo co ludzie czasami nam robią, w jakim miejscu czasami jesteśmy w kościele, albo jak czasami czujemy się nieakceptowani. I to jest prawda, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy tylko ludźmi ale ostateczna odpowiedzialność twojej relacji z Bogiem, twojego wpływu na innych ludzi, nie wynika z tego, jak inni będą cię traktować, wynika z tego, jak wygląda twoja relacja z Bogiem. To jest twoja odpowiedzialność. Dlatego, że Bóg jest tym, który jest w stanie totalnie zmienić twoją rzeczywistość. I kiedy skupiasz się na swoim problemie, a nie Bogu, i chciałabym, żebyś we własnym sercu zastanowił się nad tym, czy może jesteś w miejscu, Maciek mówił o tych świniach w, tam, w tamtym tygodniu, jesteśmy tu cały tydzień, halleluja, e, wczoraj, może jest coś, na czym skupiasz się bardziej niż na Bogu, może jest coś, na czym skupiasz się bardziej, co sprawia, że budujesz mur nawet nie między sobą a ludźmi, ale między sobą a Bogiem, dlatego że wydaje ci się, że ten problem jest nie do rozwiązania, że po prostu inaczej się nie da. I może jesteś osobą, która chodzi i cały czas o tym mówi. I wiecie, kiedy budujemy te mury, kiedy skupiamy się na tych problemach, to budujemy izolację, a ta izolacja będzie tak naprawdę oddzielała Cię od Twojego powołania. I wiecie, nie wiem jak to jest u Was, wierzę, że Wy nie jesteście takim kościołem, wierzę, że nie jesteśmy tutaj takimi ludźmi, którzy dzielą swoje życie na dwa i myślą sobie, że w kościele to ja mam powołanie, a na zewnątrz to mam szkołę, albo mam po prostu pracę i, i tyle. Tu i tu, w kościele w pracy, w kościele w szkole, w kościele w domu, Jesteś powołany do tego, żeby budować stoły i zapraszać ludzi. Jesteś powołany do tego, żeby widzieć inne osoby. Może nie jesteś koniecznie powołany do tego, żeby chodzić i bić Biblią po głowie, bo to nie działa. Ale jesteś powołany do tego, żeby być ramieniem dla kogoś, żeby być chusteczką higieniczną, kiedy ktoś płacze, żeby być tą paczką chipsów, którą kupisz na przerwie albo biletem do kina, to jest naprawdę bardzo ważne. Wiecie, nie wiem, czy o tym myśleliście, bo jak ja byłam w waszym wieku, to o tym nie myślałam, ale nie dlatego, że nie chciałam o tym myśleć, tylko dlatego, że nie wiedziałam, że w ogóle można o tym pomyśleć, więc mówię wam teraz, żebyście byli mądrzejsi niż ja byłam kiedyś. Wiecie, nasze życie, życie każdego z was to jest konkretna kultura i każdy z nas buduje swoją kulturę, czy tego chcesz, czy nie. I my to o tym często mówimy w Kościele, mówimy o tym, że albo ty będziesz budował swoją kulturę, albo jakakolwiek kultura, twoje nawyki, twoje myślenie, twoje zachowanie będzie budowało ciebie. I kiedy wejdziecie do naszego domu i zostawicie sobie kurtkę, załóżmy, możecie wchodzić w butach, jak tam wam pasuje, nam to wisi, więc jak sobie wejdziecie do naszego domu, to najczęściej jest tak, że na początku sadzamy ludzi przy stole. Dajmy im jeść, patrzymy im prosto w oczy i zadajemy im pytanie, mówimy im, hej, jak się masz, hej, jak się czujesz, hej, czy czegoś potrzebujesz. I w momencie, kiedy zaczynamy nawiązywać, czy to są nasi przyjaciele, czy jakieś osoby, które przychodzą do nas pierwszy raz, tą relację i wiemy tak naprawdę, jak to jest, to wtedy mówimy, ej, a tu jest kanapa, może chcesz, nie wiem, obejrzymy sobie Netflixa, zróbmy coś innego ale ten stół w naszym domu jest bardzo ważny. I wiecie, to jest tak ważne w moim życiu, że teraz jak na przykład jestem u jakichś tam naszych przyjaciół w domu i nie mają stołu, ostatnio miałam taką sytuację w tym tygodniu, byłam u mojej przyjaciółki i siedzimy, jadłyśmy sushi, to był taki tam mały stolik kawowy i ona mówi wiesz co, Iga, ja tak pomyślałam, muszę sprzedać ten stolik, muszę kupić duży stół. <głos> Bo zaczynam rozumieć, czemu to jest ważne. I wiecie, kończąc, Chcę wam powiedzieć pewną rzecz. Budując stoły, a nie mury w swoim życiu, czyli skupiając się na innych, skupiając się na tym, co was będzie łączyć, a nie to, co będzie was dzielić, skupiając się na tym, co możecie razem, a nie czego nie możecie razem, będziecie w miejscu, w którym zaczniecie włączać innych ludzi do swojego życia. I tutaj chciałabym was uzdrowić z pewnego myślenia. OK? I to jest znowu bardzo ważne. Jestem taka mądra dzisiaj. Mam nadzieję, że to notujecie. Czasami ludzie przychodzą i odchodzą. I to jest OK. Czasami niektóre przyjaźnie są na całe życie, czasami niektóre przyjaźnie są na pół roku, na rok i to nie jest, naprawdę nie ma w tym nic złego, nie, nie ma nic w tobie złego, że niektóre przyjaźnie, jeśli są budowane w jedności, są na chwilę, są na sezon. One czasami są dla ciebie, one czasami są dla innych osób, bo Bóg działa za pomocą ludzi, ale włączając ludzi budujesz stoły, budujesz życie innych, ale Bóg również będzie zmieniał twoje życie. Więc jeśli jesteś w miejscu, w którym opłakujesz jakąś relację, może chłopak, może dziewczyna, może wspominasz te randki w McDonaldzie, cokolwiek to było, to zastanów się, czy w swoim sercu jest przebaczenie na temat tej relacji. Jak nie, to pomóc się o przebaczenie, błogosław tą osobę i idź dalej. Dlatego, że nie chodzi o to, żeby żyć przeszłością. Chodzi o to, żeby włączać ludzi. Żeby włączać ludzi. I druga rzecz. To budowanie stołów to jest przyprowadzanie siebie nawzajem pod Boży tron. To jest przeprowadzanie siebie nawzajem pod Boży tron. Bo wiecie, co się dzieje, kiedy siedzimy razem przy stole? Kiedy siedzisz z kimś przy stole, tutaj to krzesło jest słuchajcie skomplikowane, ale kiedy siedzisz przy stole, to siedzicie na tym samym poziomie. Nie ma lepszych, nie ma gorszych, nie ma bogatszych, nie ma biedniejszych, nie ma ładniejszych, nie ma brzydszych. Siedzimy razem... Przy jednym stole. I wiecie, co się wtedy dzieje? Dzieje się interakcja. W pewnym momencie mówisz, słuchaj, a podaj mi ten widelec, a podaj mi ten nóż. Wczoraj byliśmy razem na kolacji i właśnie tak było. I mówiłam, dobra, Aneta, nalej mi zupę. Aneta tyle mi nalała zupy, że do tej pory jeszcze nie jadłam śniadania. <grytanie> Żartuję, ale było super. Albo na przykład e, mówię, nie wiem, Maciek, nałóż mi sałatkę, albo Wika, nalej mi wody, albo ja nagle komuś coś podaję. Wiecie, jest interakcja, dzieją się rzeczy. Ale w takim duchowej perspektywie jest bardzo podobnie. Ponieważ zamiast powiedzenia tego hej, podaj mi widelec, nalej mi zupę, możesz powiedzieć pomóc się o mnie. Możesz powiedzieć wygrałem tą walkę. Możesz powiedzieć Bóg mi pobłogosławił. Możesz powiedzieć mam taką potrzebę. Siedzimy razem. I jesteśmy na jednym poziomie. I już kończąc, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Hm. Zanim Jezus poszedł na krzyż, siedział ze swoimi przyjaciółmi przy stole. Ostatnia wieczerza to była kolacja. Ostatnia wieczerza to było miejsce przy stole, gdzie Jezus, wiedząc co go czeka, wiedząc co się stanie, wiedząc, jaką poniesie cenę, nadal siedział ze swoimi przyjaciółmi przy stole. On mógł zrobić cokolwiek. Nie wiem, mógł iść z nimi do kina, mógł iść z nimi na spacer, albo mógł powiedzieć, że w ogóle nie chce się z nimi widzieć. A on wybrał wspólne siedzenie przy stole. I wiecie, kiedy byliśmy z Maćkiem chyba dwa lata temu w Jerozolimie, Byłam w takim szoku, bo szukaliśmy, w sensie byliśmy zaprowadzeni do tego miejsca, gdzie prawdopodobnie historycznie, oczywiście tutaj można się spierać, bo jest wiele teorii, ale jest miejsce, w którym odbywała się ostatnia wieczerza i byłam w szoku jak to wyglądało. Ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażałam. Wydawało mi się, że to jest jakaś taka fajna sala i było tak super i było tyle przestrzeni i oni mieli taki fajny czas i na pewno mieli fajny czas, ale nie mieli za dużo przestrzeni i to było miejsce, które prawdopodobnie musiało być wynajęte, ale to, co jest najpiękniejsze, kiedy czytamy te fragmenty Biblii, to jest to, że Jezus musiał zbudować tam odpowiednią atmosferę. Tam był stół, tam byli jego przyjaciele. Tam on był z innymi na tym samym poziomie. I wiecie, mam nadzieję, że nikt z nas tutaj, a wierzę, że tutaj nikt nie jest w takim miejscu, ale mam nadzieję, że ani nie czujesz się lepszy od innych, ani nie czujesz się gorszy od innych. Dlatego, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy byli sobie równi. I jeśli jesteś w miejscu zazdrości, jesteś w miejscu, gdzie wydaje ci się, że ktoś inny ma lepiej, to chciałabym ci przypomnieć, że czasami błogosławieństwo innych ludzi będzie również twoim błogosławieństwem, jeśli na to pozwolisz. Jeśli na to pozwolisz. Jeśli zaczniesz siadać z ludźmi przy tym samym stole, zaczniesz chodzić do jednego McDonalda, jeść jedno KFC, chodzić razem do kina, cokolwiek to będzie, ale w swoim sercu będziesz myślał o tym, że chcesz budować relacje, że chcesz budować stoły, a nie chcesz budować izolację. I wiecie, czasami możemy udawać i może tego nie widać i możesz się uśmiechać, a w środku czujesz się gorszy, Albo czujesz, że masz mniej, albo czujesz się mniej powołany. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz udawać. Bóg to widzi. Ale ludzie też to widzą. I wiecie, jesteśmy powołani do tych stołów, jesteśmy powołani do szczerości. I często jest tak, że kiedy staramy się coś najbardziej ukryć w swoim życiu, to oni i tak już to widzą. Inni i tak już o tym wiedzą. Ale nie dlatego, że Cię śledzą, tylko po prostu jesteśmy ludźmi. I niektórych rzeczy po prostu nie da się ukryć i nie trzeba ich ukrywać. Więc mam, słuchajcie, nadzieję, że po tym, co powiedziałam, jeśli nadal szukasz swojego powołania, jeśli nadal nie wiesz, co masz robić, to mam nadzieję, że już wiesz, że masz budować stoły. Jeśli jesteś w tym kościele, to Cię chcę zachęcić do tego, żebyś znalazł miejsce, w którym możesz budować stoły. To może być kawiarnia, nie wiem, może to jest służba młodzieżowa, może możesz podejść do pastora i się go zapytać, co możesz robić. Cokolwiek to będzie, odkurzanie, witanie ludzi w kościele. Jeśli jesteś z innego kościoła, wróć do siebie i zastanów się nad tym, w jaki sposób możesz każdego dnia budować stoły i zastanów się nad tym, jak możesz to robić w swojej szkole, w swojej pracy, Dlatego, że to jest praca, która nigdy się nie kończy. To jest praca, do której jesteśmy powołani i ten stół, który będziesz budował, ma być wręcz najdłuższy na świecie. Najdłuższy. Jeśli jesteś zmęczony, to powiedz Bogu, ok, jestem zmęczony, wypłacz się przed Bogiem, ale buduj dalej. Bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby budować i żeby budować razem. Nie budować... Pięćdziesiąt malutkich stoliczków, tylko chodzi o to, żeby budować razem. Amen?